i jednej bardzo ważnej religii. Mianowicie brakuje ateizmu. I dlatego postanowiłem zupełnie zwyczajnie wziąć na do ateizmu, żeby przyjrzeć się tej religii w przyszłości. Jak ona, jakie są jej perspektywy w przyszłości, jak to się będzie rozwijało, Przyznam, że się czuję trochę nieśmielony, dlatego że sala jest nabita. Temat jest trudny, frazoficzny. Fajnie, żeście przyszli. Tylko jest jedna prośba. Każdy ostatni za każdym razem zamyka drzwi. Chodźcie, daj was... Dzięki Boże, że was tak wielu, ale zamykajcie drzwi po prostu, dobra? Na schodzie od razu. Proszę. Coś jest nie tak z mikrofonem? Co jest? Nie działa? Co no nie chcę go też Nie chcę go robić. Nie czy w ogóle się go da A teraz jest dobrze? Tak? Słuchajcie, jak wziąłem się za to, od razu natknąłem się na trudności. Trudność polegała na tym, że usiłowałem znaleźć definicję religii. Jak definiują ją religioznawcy? Żeby ta definicja była w miarę sensowna I przyznam, że od razu znalazłem się w kłopocie. Dlatego, że jeżeli się szuka w publikacjach zarówno źródłowych, jak i na przykład w internecie, no to jest nieco kuriozalnych wypowiedzi. Na przykład Freud wywodził religię z kompleksu Edypa, no widać, że to jego wymysły jakieś tam się manifestowały. To znowu piercing na przykład napisał, że jak jedna osoba ma urojenia, no to to nazywamy szaleństwem, a jak wiele osób ma skoordynowane urojenia, to nazywamy religią. Nic mi nie dały te definicje. Dziękujemy do tego, czym się posługują religioznawcy. I generalnie większość definicji religioznawczych to jest definicja, która kojarzy religię jako związek dwóch elementów. Mianowicie wiary, i kult. A. Kult w sensie tego, co oddajemy umiłowanemu przywódcy, nie jest cechą charakterystyczną religii. Nie trzeba szukać, kimś żeby zobaczyć umiłowanego przywódcy odmłodzonego 20 lat na dużych panelach. Rzecz jest oczywista. Kult to jest rzecz, która występuje w różnych dziedzinach życia. Biała wydaje się też rzeczą, która nie jest charakterystyczna i mówiąc o wierze warto wspomnieć o sferze sakonu. Sfera sakonu to jest oddzielenie od profanum, rzecz którą traktujesz się jako coś pozaświatowego, coś szczególnego, coś ekstra. I proszę Państwa, jest problem poważny z religiami, które nazywamy tak właśnie. Przykład. Tej definicji nie spełnia ewidentna religia, jaką jest satanizm. Dlaczego? Dlatego, że tam jest sakrum, nie ma wątpliwości w istnienie istoty nieskończonej, pozaświatowej. Tyle, że cały satanizm jest negacją. Jest zaprzeczeniem całym. Weźmy inny przykład. No słuchajcie, był słaby pisarz science fiction Ron Hubbard, który stwierdził, że więcej kasy na pisaniu fantastyki nie zarobi, jak weźmie się za co innego i po prostu wymyśli własną religię. I stworzył scjentologię, która zupełnie zwyczajnie sakron nie ma. To jest z gościem. on nic nie aspirował, ani że jest Synem Bożym, ani że jest prorokiem, nikim. On zupełnie zwyczajnie stworzył pewne zasady, po to, żeby zarobić kasę nie kwił się z tym, po czym się okazało, że to zaczęło nabierać no, niesamowitej popularności. Nie tylko wśród gwiazd, ale i ludu. Wydaje się, że te oba elementy nie są niezbędne do zdefiniowania religii. Rodzi się pytanie, jak definiować religię? Ja rozmawiałem z moimi zaprzyjaźnionymi religioznawcami i oni odpowiedzieli mi pytaniem, a po co Ty chcesz definiować religię? Można bardzo skutecznie badać religię, nie mając jej spójnej definicji, natomiast traktować instrumentalnie, to znaczy opisywać na podstawie cech, które ją charakteryzują. Wydaje się, że to jest bardzo ocena działalność i można masę bardzo ciekawych rzeczy o religii powiedzieć. Nie wnikając dokładnie, nie kłóćmy się na zasadzie takiej nie dzielmy włosa na czworo. Nie definiujmy bardzo starannie rzeczy, która jest słabo definiowana. Zupełnie zwyczajnie opisujmy to, z czym mamy do czynienia. No i żeby pokazać Wam trudności takiego postępowania, słucham. Może spróbować naukę. Okay. Część definicji religii to będzie następna część mojego wystąpienia. Muszę wam to zaproponować. <laughs> Proszę was o pytania, ale nie przerywajcie na razie, póki się nie rozpędzę, dobra? Okay? Bo rzeczywiście następnym rozdziałem jest próba definicji religii. Po prostu. <laughs> Słuchajcie, chciałem wam zacytować mojego ulubionego pisarza science fiction Marka Huberata, który podobnie opisowy sposób definiować naukę. Nauka polega na zbieraniu się wyznawców we wspólnych budynkach. Nie jest wymagane przybywanie do miejsca zgromadzenia dokładnie o tej samej porze, aczkolwiek zwykle pora przybycia jest zbliżona. Codzienne grupowanie się jest charakterystyczne dla jej wyznawców. Ograniczone jest zwykle do dni poprzednich, aczkolwiek niektórzy przybywają do wspólnego domu zgromadzeń w sobotę lub w niedzielę. Szaty rytualne nie są obowiązkowe, jednak często stosowane w niektórych formach kultu. Preferowanym kolorem szat rytualnych jest biały, chociaż czasami używa się szat blado-niebieskich bądź blado-zielonych. Zgrupowani wyznawcy wkrótce rozpoczynają rytuał parzenia alkaloidów. Czynność parzenia wykonywana jest powoli i ze, szczeg powoli i ze szczególnym namaszczeniem. Zwyczajowo wyznawcy przyjmują kofeinę lub terinę. Bardzo rzadko zdarza się upajanie terobrominą kakao. Częste w przeszłości zbiorowe przyjmowanie nikotyny obecnie stało się mniej popularne. A. Po zakończeniu uroczystości parzenia, wyznawcy przystępują do obrzędu noszenia papieru. Polega on na przenoszeniu pojedynczych bądź po kilka kart papieru pomiędzy pomieszczeniami domu zgrupowanych. Zwykle karty papieru są przynajmniej częściowo zapisane. Ucie, uwaga, że można bardzo wiele ciekawych rzeczy powiedzieć o nauce tą metodą opisową, właśnie, i stale przebywać niezwykle daleko od istoty Prawda? tego o czym mówimy. To jest właśnie problem metodologii opisowej, która daje bardzo ciekawe informacje religioznacy, ale nie, odpowiada, nie dociera do sedna rzeczy. To znaczy próbę odpowiedzi, próbę zdefiniowania religia, religii. Ja chciałem wam zaproponować definicję religii, która jak wydaje mi się obejmuje bardzo wiele i mam przewagę jako przyrodnik. To znaczy stawiam tę definicję z punktu widzenia gościa, który się zajmuje jakby konkurencyjną dziedziną aktywności ruskiej, to znaczy nauką. Mianowicie, wydaje mi się, że hmm, nie warto się zajmować dziwacznymi formami religii. Przygotuję Was do mojej definicji. Można sobie wyobrazić oddawanie czci brykietom, pod główką na łóżkach, czy dziwne formy kultury który będzie polegał na przykład na odkrywaniu paznokci. No można wyobrażać sobie najdziksze rzeczy. Moim zdaniem jest to droga kompletnie fałszywa i do niczego nie prowadzi. Jako przykład chciałem się posłużyć moją dziedziną, czyli fizyką. Znaczy wydaje mi się, że jest to nauka dobrze zdefiniowana, zaawansowana, spójna. Natomiast chciałem Wam pokazać na początek, jak dziwacznie można traktować fizykę zacząłbym może od hipotezy gościa, który jest znany, Edmunda Haleja, tego od komety Haleja, który próbował wytłumaczyć wędrówkę biegunów magnetycznych w ten sposób, że Ziemia jest zbiorem współśrodkowych sfer, które względem siebie się obracają w roku, i to powoduje, jedna z nich jest magnetyczna, że zmieniają się położenie biegunów magnetycznych. No, jak to sformułował, było sensowne, trudne do weryfikacji, bo geologia się jeszcze nie rozwinęła. Oto. Teraz hipotezę odrzucamy. Chciałbym sięgnąć do bliższych czasów, bo powiecie mi tak, no dobrze, no ale po Einsteinie to już nie ma o kim rozmawiać. W zasadzie mechanika kwantowa, a relatywistyka zrobiły tak solidne podwaliny, że w zasadzie dajmy sobie spokój. To Chciałbym sięgnąć do fizyki tworzonej przez mocarstwo, które rzuciło w 30 latach ubiegłego wieku wyzwanie całemu światu. A mianowicie do III Rzeszy. Chciałem Wam powiedzieć o fizyce, która była preferowana oficjalnie przez III Rzeszę. Sytuacja była otóż taka, że preferowaną fizyką aryjską, w odróżnieniu od żydowskiej fizyki Einsteina, która z definicji musiała być fałszywa, była aryjska fizyka Hansa Hürbigera, samouka austriackiego, gość żył na przełomie XIX i XX wieku, który uważał, że kosmos jest wypełniony igiełkami zamarzniętego wodoru. Globy, które się poruszają w kosmosie trą o siebie, i teraz uwaga, ponieważ, to jest trafny wniosek, ponieważ małe globy, tak jak księżyce, mają większy stosunek powierzchni do objętości niż większe planety, ich tory zacieśniają się po spiralach wokół globów, które otaczają. Powoduje to, że księżyce spadają na planety, a planety spadają na słońce. I a my już mamy chyba siódme księżyce aktualnie. To jest koncept Hürbigera. Jest to Teoria, która była popierana oficjalnie przez policję, to jest jedyny przykład, kiedy szef policji w danym państwie objął oficjalnym patronatem fizykę. Mianowicie Reichsführer SS, a Heinrich Himmler objął szczególnym patronatem teorię Herbigera i bardzo dobrze. Dlatego, że z tej teorii wynikało, że zima roku 1942 będzie bardzo łagodna i wydaje się, że to jest jeden z argumentów, dlaczego Hitler dostał bęcki pod Stalingradem. Natomiast, żeby było ciekawiej, to Trzecia Rzesza znawała więcej konkurencyjnych fizyk, które się nawzajem wykluczały. Otóż poparciem Luftwaffe obdarzono teorię Petera Bendera. To był lotnik z I wojny światowej, który skonstruował oto taką hipotezę, że żyjemy we wnętrzu wydrożonej skorupy. Ziemia jest klęską. No facet nie poszedł na studia fizyki, bo na pierwszym semestrze dowiedziałby się, że grawitacja wewnątrz sfery od sfery jest równa zełu, czyli unosilibyśmy się gdzieś w przestrzeni. A on uważał, że zasiedlamy wewnętrzną powierzchnię sfery, uwaga, wewnątrz jest takie właśnie jądro ciemne, którego nie widać, za którego docierają białe światełka, wszechświat ułudny, czyli gwiazdy. Otaczane jest przez gorący glob rozgrzanej magmy też słońce, które ma rozmiary rzędu kilkudziesięciu kilometrów. Teoria została poważnie potraktowana. Facet był z Luftwaffe, ale Kriegsmarine też się tym zainteresowała, bo skoro żyjemy we wklęsłej Ziemi, powiedzieli przytomni oficerowie Kriegsmarine, no to przecież można skrócić łączność z Ubotami. Będziemy wysyłać pod kątem 45 stopni, żeby omijać to centrum w środku, sygnał i on będzie szybciej docierał do naszych wilczych stad na Atlantyku. Prawda? Wyobraźcie sobie, że e, rzeczywiście rzecz doszła do skutku, to znaczy wysłali w ogniu walk w 1942 roku, kiedy naprawdę było ciężko z III Rzeszą, już się zaczynały przesuwać szale wojny, eskadrę na Bałtyk, żeby wysłać sygnały do góry no i odebrać je na Oceanie Atlantyckim. Oczywiście sygnał nie wrócił i mm, ta hipoteza, znaczy fizyka aryjska doczekała się swoistego dla trzeciej Rzeszy końca. Otóż znalazł się jakiś przytomny facet w gestapo, który wystawił całe towarzystwo od nauki aryjskiej do obozu koncentracyjnego. Tak to się rozwiązało. Proszę Państwa, no Albert zatriumfował, ale triumf Alberta Einsteina obserwujecie, to jest dygresja za każdym razem jak używacie Waszych GPS-ów. To znaczy, gdyby rację miał Hurtbiger i Bender, czyli prawdą by była nazistowska fizyka, to wtedy błąd w nawigacji samochodowej sięgałby na dobę 11 200 metrów. W czym rzecz? Wiecie jak działa system satelitarny. Następuje dylatacja czasu w poruszającym się satelicie, a istotny jest odczyt wskazów zegara ze satelity mierzonych przez odbiornik. No i u niego jest dylatacja czasu, wynikająca z szczególnej teorii względności, ale uwaga, my mamy gorszą dylatację czasu, dlatego, że jesteśmy w pobliżu dużego centrum grawitacyjnego, w pobliżu Ziemi. Te dwie zmiany są w przeciwnych kierunkach, jest 45 mikrosekund na dobę z OTW my mamy w plecy, a satelita ma chyba 7 mikrosekund w plecy z powodu szczególnej teorii względności. Poprawka wychodzi w sumie 38 mikrosekund dla satelity, i to jest tak zwana standardowa poprawka w GPS-ie. Także można spokojnie rozwiać opary fizyki nazistowskiej. Rzeczywiście Albert miał rację. Dlaczego, dlaczego Wam to tak powiedział? Powiedziałem tak, że dlaczego, y czy powinniśmy inaczej traktować religię? Czy powinniśmy rozważać najdziwaczniejsze, tak jak dziwaczne fizyki, dziwaczne wersje religii, czy zogniskować się na głównych religiach, które wydaje się, że są zdefiniowane całkiem sensownie i niepokojąco? Tak? I jeżeli się przyjrzymy religii oczyma przyrodnika, to jak można by sformułować, czym religia jest? Moim zdaniem religia jest pytaniem. Moim zdaniem religia jest pytaniem, czy świat jest nadmiarowy. To znaczy, czy istnieje coś ponad rzecz dostępną bezpośredniemu doświadczeniu zmysłowemu. Czyli coś, nazwę na użytek tego tej prezentacji za światem. Czy oprócz świata masz nadwyżkę? Nazwijmy ją umownie za światem, za, świat za światem, prawda? Pytanie jest dobrze postawione, pytanie jest niepokojące. Wygląda, że nie da się tego dobrze zweryfikować metodami naukowymi. Natomiast przyjrzyjmy się, jak jest z odpowiedziami dawanymi przez religię, gdy jest sytuacja znacznie trudniejsza. Otóż, moim zdaniem, odpowiedzi dawane przez religię są niepewne. Jeśli weźmiesz ten główny pień trzech religii, to znaczy judaizm, chrześcijaństwo i islam, odpowiedzi są niepokojąco podobne. Natomiast odpowiedź dawana przez inne religie, choćby przez buddyzm czy hinduizm, jest w zasadzie znacznie różna. Wygląda, że jeżeli przyglądasz się tym przyrodniku chłodno religii, to pytanie sformułowane jest bardzo dobrze. Natomiast odpowiedź jest niejasna, jest niepewna. No, dziękuję, że tu jest y, właściwie duża różnica pomiędzy nauką. Znowu porównam do mojej ulubionej fizyki. Pytania, które są formułowane w nauce, są nudne, jakieś takie drobiazgowe, takie buchalteryjne, właściwie polotu. Natomiast prowadzą do bardzo zdumiewających wniosków. No, posłużę się przykładem entropii. Słuchajcie, entropię w zasadzie możesz mierzyć w złotówkach i zapisywać temperaturę, przy której dokonywałeś pomiaru. To jest wszystko. Możesz ją sobie przedefiniować. Jednak jak się, w złotówkach dlatego, że to jest ilość prądu, którą zużyłeś, czyli energia. Ciepło przemiany przez temperaturę. Jednak, jeżeli zaczynasz się wgłębiać w tę wielkość, ona pokazuje zadziwiające własności. Pokazuje ci cechy całego wszechświata. To jest właśnie droga, którą przedstawia wam nauka. Znaczy pytanie jest użytkowe, takie w zasadzie potrzebne inżynierowi, tak jak Sadikard był inżynierem, a odpowiedzi są bardzo niepokojące. Ale to koniec dygresji. I teraz a, spróbowałbym poszukać odpowiedzi na pytanie religia. Jak to zrobić? No nie ma ich tak wiele, prawda? Mają różne genezy. Nie warto się wszystkimi zajmować, jak mam nadzieję, was przekonałem. Warto się przyjrzeć najważniejszym, z pewnych względów, prawda? I pierwsze pytanie, jakie można postawić, klasyfikując, to jest obecność bądź nieobecność zaświatów. Czyli założenie, że masz do dyspozycji tylko ten świat, który istnieje, czy też coś więcej. Zwróćcie uwagę, że puste zaświaty mają tylko niektóre spośród ateizmów. Buddyzm jest bardzo ciekawym przykładem zaświatu z pełnymi... Z, nacz, ateizmu z pełnymi zaświatami. Tam nie ma osobowego Boga, jednak te byty są w kołowrocie istnień, nieustannie zawadzającym o nasz świat i o zaświat. Ona, To zaświający przykład e, ateizmu z pełnymi zaświatami. Można mówić o pewnej transcendencji, bo tam oni wiążą jakby o, pewną transcendencję ze wszystkich z całym światem, z wszystkimi bytami istniejącymi. Czyli można by to tak przybliżyć z grubsza, że im co większe, tym jest bardziej transcendentne. Prawda? Można powiedzieć, że ktoś kto jest szczupły jest mniej transcendentny od swojego otyłego kolegi. Prawda? Bo tamten ma większą masę. To jest trywializowanie, ale można w ten sposób się przyjrzeć konceptowi panteizmu. Że coś dużego nabywa transcendencji przez to, że jest duże. To było pierwsze pytanie. Druga sprawa to jest byt nieskończony. Jeżeli już rozważamy pełne zaświaty, bo dyskusja z ateizmem w tym momencie więźnie. Prawda? Można się zastanowić, co wypełnia zaświaty. I następna obserwacja, która jest, to jest obecność bądź nieobecność bytu nieskończonego. Widzicie, no tu się pojawia problem z nieskończonością. Dlatego, że nieskończoność jest zupełnie inaczej rozumiana obecnie, niż była rozumiana wtedy, kiedy się to pojęcie pojawiło. Przypisujemy bytowi nieskończonemu nazwę Bóg, ponieważ jest jeden, więc piszemy z dużej litery. To jest nazwa własna. Natomiast jest kłopot w nieskończonością. Rzecz w tym, że kiedy Żydzi dorośli do pojęcia Boga nieskończonego, pamiętacie, że to były czasy, kiedy pewne nowe pojęcia się pojawiały, wtedy oni przesiąkli myślą grecką o greckim pojęciu nieskończoności. Muszę zrobić dygresję i powiedzieć parę słów. Grecy uważali, że świat istniał od zawsze i że ma nieskończone rozmiary. Tyle, że nauka, akurat kosmologia, zakwestionowała te oba stwierdzenia. Mianowicie to, że świat jest o nieskończonych rozmiarach, no to mamy problem poważny. Newton nam pokazał ten problem. Twierdzenie Poissona dla świata z równomiernym rozkładem daje fałszywe wyniki. Jeżeli masz nierównomierny rozkład galaktyk we Wszechświecie, masz proces parowania masy, ujednorodnienie i prowadzi Cię to do innej sprzeczności. Bez ogólnej teorii względności mamy sprzeczność. Jeżeli posługujemy się nawet ogólną teorią względności, trzeba wygenerować ponad 98% energii i materii, której nie jesteśmy w stanie zauważyć. Jest poważny kłopot z nieskończonością Wszechświata. Nieskończony czas istnienia Wszechświata zawetowało promieniowanie reliktowe, odkryte w 1964 roku. Oba koncepty nieskończoności przestrzennej i czasowej świata zostały zawetowane. Ale wróćmy teraz do początku naszego wieku, kiedy naród biednych Beduinów, któremu powiedziano, że jego plemienny Bóg jest ponad innych bogów, wreszcie dorósł do tego, żeby nazwać go nieskończonością. Żydzi byli przesiąknięci pojęciem nieskończoności w sensie greckim. I jeżeli patrzymy, proszę Państwa, na to, jak potraktowali Jezusa, to to nie była banda zwyrodniałych zbrodniarzy, starszyzna żydowska wtedy. Słowa Jezusa zawaliły zupełnie ich światem, pojęciowo. Dlatego, że oni traktowali Boga jako byt nieskończony. Przychodzi Gość i mówi, ja jestem osobą Bożą, bo to wynika z Jego słów. Owszem, mądry, owszem, czyli dobrze, niektórzy mówią, że robi cuda. Ale ten Gość wywrócił naszym światem. W czym rzecz? Pokażę Wam trudność w rozumieniu nieskończoności, tak, jaką mieli Grecy. O no, tym to świetnie pokazało. No, jeżeli Bóg jest nieskończony, to przecież nie mógł stworzyć świata. Dlaczego? Dlatego, że najpierw był sam Bóg, a po stworzeniu świata był Bóg i świat. Więc stworzenia świata mógł jakoś tego Boga zmienić. Co zrobił Ploty? Powiedział, no dobra, no to Bóg sobie znalazł zastępcę Demiurga i on za niego stworzył świat. Bóg jednia był niezdolny, żeby to zrobić. Zwróćcie uwagę, że próba rozumowa wywiedzenia konceptu Boga z nieskończoności typu greckiego, Prowadzi do sprzeczności. Starszyzna nasz ludzie wyedukowani, inteligentni, Niestety, że jest niegodne, co on mówi. Jakżeż on może być istotą Bożą. Męczeństwo Jezusa było protestem na wcielenie Boga. I słuchajcie, do tej pory wszystko nas łączy z islamem. Bardzo wiele. Bardzo wiele nas łączy z judaizmem. Ale prawda jest taka, że koncept nieskończoności i Boga jako nieskończoności nieosiągalnej Wykopuje między nami dół nie do zasypania, bo oni inaczej rozumieją nieskończoność. A teraz wróćmy, co się porobiło z pojęciem nieskończoności później. I tu sięgam do Gregora Cantora, który w XIX wieku poklasyfikował nieskończoności i powiedział nam, że mogą być różne nieskończoności. Dam wam przykład, który przełkniecie. Wyobraźcie sobie niezwykle długi cykl fantasy. No jest w nim dwóch królów niezwykle potężnych, którzy toczą walki ze sobą. Każdy z nich ma swoich wojowników i powiedzmy, że ma nieskończoną liczbę wojowników. Są podobnie silni ci wojownicy. Żeby orzec, kto wygra, trzeba by policzyć armię i wtedy wiadomo mniej więcej, kto wygra. Jak policzyć liczby dwie nieskończone? Nie da się, ale można zastosować chytrą procedurę. No, Weźmy, ja jestem tym jednym z królów, prawda? weźmy jednego mojego wojownika i Twojego drugiego, i Twojego pierwszego. Oni mają numerek pierwszy. Weźmy drugiego mojego, drugiego twojego. Dwa. I tak dalej, i tak dalej. Ustawiajmy ich parami. I będziemy tak robić do nieskończoności. Możemy powiedzieć, że liczba wojowników w obu nieskończonych armiach jest taka sama. Dobra? Wtedy ty powiesz, gdzie tam nabierasz mnie? Ja ustawię, ponieważ mam nieskończoną liczbę wojowników w szeregi. Każdy szereg będzie się rozpościerał od nieskończoności do nieskończoności. Tych szeregów będzie nieskończona liczba. Cóż, zrobią mi twoi, którzy staną naprzeciw mojej armii? No to my porównujmy naszych wojowników. Nie wiem, czy jest tablica, ale pokażę wam. Nie da się, to powiem wam słowo. Można robić tak, wezmę mojego pierwszego. Da się? Krótki rysunek i będziecie wiedzieli, o co chodzi. Słuchajcie, tutaj jest armia pierwszego króla. A tutaj jest armia króla drugiego. Tam się ciągnie bardzo daleko do nieskończoności. Od nieskończoności do nieskończoności. Który ma więcej wojowników? Mają tyle samo. Biorę pierwszego i pierwszego moje. Drugiego i powiedzmy dwójkę tutaj. Trzeciego to będę brał tego. Czwartego piątego, szóstego i będę takim zygzaczkiem ganiał, ponieważ liczba wojowników jest nieskończona w obu armiach, nie pokaże się, że któraś z nich się kończy wcześniej niż moja. Obojętne jak chytry król, który siedzi na audytorium, ustawi swoje wojsko przeciw mnie, siły obu armii są identyczne. Uwaga, możemy ich podnumerować. Kto jest pierwszym, drugim, trzecim, dziesiątym, y 100 tysięcy wojownikiem. A czy ten proces zachodzi dla naszych zwyczajnych liczb? Spróbuj sobie ponumerować tak liczby, które masz na swojej linijce. 1 cm, pierwsze, 2 cm, 3 cm, 4 cm. A co zrobić z 1,5 cm? No to poprawię numerację. Pierwszy, 1,5, 2, 2,5 i tak dalej. Znowu nie działa, bo można wprowadzić 1,1 1,2 tę procedurę można powtarzać do nieskończoności i pokazać, że są różne nieskończoności. Słuchajcie, Kantor pokazał nam, że nieskończoność nie jest jedna. Więcej. Możesz powiedzieć na punkty na płaszczyźnie. Czy to jest inna nieskończoność, czy taka sama. No jest krzywa Peano, która potrafi przybliżyć nie chce to wchodzić. W każdym razie pokazuję Wam, że to jest nieskończoność tej samej mocy. Mogą być nieskończoności ułamkowej mocy. A teraz po co Was straszę matematyką. Po to, ja nie wierzę, że filozofowie nagle zaczną się uczyć matematyki, bo to szkodzi. Znaczy, to ich niechęć do matematyki bardzo szkodzi. Dlaczego? Dlatego, że posługują się starymi greckimi pojęciami, które zmieniły swój sens, no mniej więcej w XIX wieku. Skoro Kantor pokazał, że są różne nieskończoności, że są nieskończoności ułamkowe, że możesz narysować fragment nieskończenie wymiarowego obiektu. No, powiedzmy, mój włos, nie wyrwę, bo są zbyt cenne, ubywa ich, jest gruba jednowymiarowa. Kartka moich notatek jest dwuwymiarowa, ja jestem trójwymiarowy. Można wyobrażać sobie obiekty cztero-, sześcio-, ośmiowymiarowe, chociaż to jest nie do wyobrażenia ale można narysować, obiekt nieskończenie wymiarowe pod warunkiem, że narysujesz tylko bardzo mały fragment. Przerzucę do dyskusji, jakby ktoś pytał, jak mi czasu staczy, jak to można zrobić. Słuchajcie, jeśli przyroda pokazuje nam takie rzeczy, co to znaczy? A, to znaczy, że można się pogodzić z różnymi rodzajami nieskończoności, a w szczególności z nieskończonością, która jest personalna, świadoma i która świadomie potrafi ograniczać sama siebie. Samoograniczająca się nieskończoność spragniona zrozumienia, jak to jest być moim własnym dziełem, być moim własnym dzieckiem. To jest chrześcijańskie zrozumienie Boga, nieskończoność, która chciała zrozumieć swoje dzieło i stała się jednym ze swoich dzieci. Widzicie, że nie ma sprzeczności z nauką. Hmm? A... To tyle na temat nieskończoności, bo przewałkowaliśmy, ten problem nie ma do sprzeczności. Można sobie wyobrażać różne rodzaje nieskończoności. No i trzecia rzecz, trzecia, trzecie pytanie, które warto zadać, badając religię. Mianowicie, czy zaświaty wypełnia jeden byt, czy więcej? No, jeżeli byłoby bytów więcej, prawda, to jasno zrozumieć, że one nie mogą mieć, raczej powinny zrezygnować z trzymotu nieskończoności. Chciałem tutaj zacytować mojego ulubionego filozofa ateistycznego Leszka Kołakowskiego, którego bardzo lubię, który przytomnie napisał, no dobrze, godzicie się z istnieniem Boga, ale dlaczego nie, nie uważacie, że istnieje diabeł czy anioł? Jeśli przełknęliście byt nieskończony, czemu tak trudno wam się pogodzić z wypełnieniem zaświatów bytami skończonymi? Znacznie łatwiej przecież, prawda? pod warunkiem, że to są byty innego rodzaju. Jakoś tam inaczej zaśledlają, nie poddają się doświadczeniu naukowemu. W śledzeniu zaświatów nie będziemy mieli rozstrzygającego, następny tego wywodu, rozstrzygającego kryterium. Natomiast możemy się przyjrzeć y, temu, co daje nam nauka, pożytkom. To znaczy, wiecie, jeżeli znajdziemy sprzeczności z drugą bardzo ważną dziedziną życia, czyli nauką, to znaczy, że taka religia jest do odrzucenia. Oto? No i ponieważ zamierzam się zajmować tylko trzema wielkimi religiami, które wydają mi się najbardziej atrakcyjne, bo są rzeczywiście dają bardzo intrygujące odpowiedzi i ateizmem, chciałem poddać ocenie z punktu widzenia naukowego te obie myśli. Ateizm bardzo prosto. No nie da się badać za światów nie ma. Odpowiedź jest krótka, lapidarna i w zasadzie rozstrzygająca. Za światów nie ma, nie ma co badać. Nauka nie, nie niesie zaprzeczenia, bo jest metodą, która bada ten świat. No, z chrześcijaństwem jest trudniejsza droga, dlatego że trzeba poradzić sobie z dwoma problemami, mianowicie z sprzecznościami mniemanymi, które się pojawiają w chrześcijaństwie, no i z, z poszukiwaniami bezpośrednich oznak istnienia Boga we świecie. Sprzeczności. Bóg nie jest to wywodzone z Genezis, z literalną wersją Pentateuchu, pierwszą księgą. Pamiętajcie, że Genezis było adresowany do plemienia przymierających głodem Beduinów gdzieś 1500-1800 lat przed Chrystusem, które otoczone było grupami wierzącymi w swoje bóstwa, w różne bóstwa. Musiało być sformułowane tak, żeby ci ludzie byli w stanie to zrozumieć. Jeżeli odrzucimy przedstawienia bajkowe, to co oni tam napisali, to w zasadzie zostają informacje takie. Dwie. Sekwencyjność powstania świata. I zwróćcie uwagę, że tego nauka nie kwestionuje. I druga rzecz. Pochodzenie ludzi od jednej pary rodziców. No, z pochodzeniem ludzi od jednej pary to jest tak. Raz mamy 1 EW, raz mamy 7 F. W zależności od badań a, chromosomów, badań genetycznych. Pojawia ci się, raz, raz jest koncepcja, że się wywodzimy od jednej pary, raz że większej liczby zda się, nie wiem jak jest aktualnie, chyba od siedmiu par się wywodzimy, prawda? No, prawda jest taka, Jesteśmy byliśmy kiedyś wymierającym gatunkiem. Znaczy, nie wiem czy sobie zdajecie sprawę z tego, że tak naprawdę przyszło, przeszłość nowoczesnej ludzkości datuje się mniej więcej na rok 700, 70 tysięcy przed Chrystusem. Wtedy oto nastąpił na Sumatrze wybuch wulkanu Toba. Tam jest jezioro, które ma głębokość prawie 500 metrów, to jest takie małe śródlądowe morze jak Bajkał. To jest krater po potężnej eksplozji. wybuch wulkan, który zmienił klimat planety na kilka lat przynajmniej. Nastąpiły, nastąpił okres bez lat, bez, no, bez pory letniej, okres intensywnych zim. Notabene drugi taki efekt był wtedy, kiedy Mary Wollstonecraft shelley napisała Frankensteina. Nie wiem czy wiecie, oni pojechali na wakacje akurat był wybuch wulkanu Tambora i po prostu przyszło, przyszedł rok bez lata. Oni siedzieli w tej koszmarnej pogodzie, no i Mary napisała Frankensteina. Tamta katastrofa była stokroć potężniejsza. Jak wiemy, liczba osobników ludzkich spadła poniżej 3000. W zasadzie przeżyła kolonia tylko na południu Afryki. Od tego czasu ludzie zaczęli się zdobić. Od tego czasu pojawiają się przejawy sztuki. Po prostu przetrwali najinteligentniejsi, przetrwali najtwarci. A od tego czasu się zaczęli odziewać. A wiecie, jest skąd wiemy, że ludzie się odziewają od 70 tysięcy lat? Wstydzę się trochę powiedzieć, bo jest dużo kobiet na sali. Natomiast można oszacować wiek każdej mutacji. I proszę Państwa, mutacja trzyodzieżowej ma 70 tysięcy lat. W ten sposób oszacowano, że odziewamy się od tylu lat. Ile osób przetrwało, trudno powiedzieć. I jeszcze trudniej powiedzieć potomstwo, ilu osób przetrwało. Pamiętacie, że mogła być większa grupa, ale przeżyło bardzo niewielu. Przykładem jest Chingis Han, który jest ojcem narodu. Facet, którego geny nosi ponad 4,5 miliona osób. Tak naprawdę on jest ojcem Mongołów przetrwało jego potomstwo. To jest przykład. Nie ma najmniejszego powodu, żeby twierdzić, że przetrwało potomstwo. Nie jest to jakoś tak ani gorsze, ani lepsze stwierdzenie, że przetrwało potomstwo jednej pary, czy przetrwało potomstwo wielu par. To, co się stało z chrześcijaństwem, z genezis, strasznie przypomina mi to, co się stało z ewolucjonizmem. I chciałem pokazać taką analogię, bo przeciwstawia się te dwie rzeczy, Natomiast popatrzcie, jeżeli się przyjrzymy nowoczesnemu ewolucjonizmowi, tak naprawdę odrzucono w zasadzie założenia, które Darwin oryginalnie brał. Nie ma przeżywania najlepiej przystosowanych. Jeżeli sporządzasz diagramy wymierania grup zwierzęcych czy roślinnych, diagramy kladystyczne, z zadziwieniem stwierdzasz, że wymieranie jest kompletnie przypadkowe, to i prawda. A jeżeli popatrzysz na mechanizm zmian, to nie jest prawdą, że jest to kumulacja bardzo malutkich zmian, które zachodzą z pokolenia na pokolenie. Jest bardzo silny mechanizm powstrzymujący wszelkie zmiany. To jest mechanizm dziedziczenia. Sprawia, że dzieci są rekombinacją genów swoich rodziców. No Notabene on jest niezwykle potrzebny przy ewolucji, bo to jest mechanizm stabilizujący gatunki krótkoczasowe. Tylko szwankowanie mechanizmu genetycznego powoduje mutacje, które odpowiadają za ewolucję. Mimo tego, że odrzucona generalnie wszystkie generalne założenia Narwina, nowoczesny ewolucjonizm wydaje się świetnie umotywowaną teorią naukową, która bardzo dobrze tłumaczy powstanie i rozwój gatunków na Ziemi. To troszkę podobna sytuacja jak w chrześcijaństwie. No i dalej, dyskutując o chrześcijaństwie trzeba sobie poradzić z problemami szukania śladów Boga w świecie stworzonym. A przede chrześcijanin, bo teraz mówię z punktu widzenia chrześcijanina, wie, że czegoś takiego nie znajdzie. No przecież dostałeś dar wolnej woli. Jeżeli masz, dostałeś wolność, to musisz mieć cenę, którą za to płacisz, to jest niepewność. Diabeł wiedział, o Bogu, Dlatego po pierwszym upadku został odrzucony, beznadziejnie. Ty mając niepewność zawsze możesz wracać. Dowodu na istnienie Boga mieć nie będziesz. Niestety to jest wpisane nierozdzielnie w koncept chrześcijaństwa. Co to znaczy? To znaczy, że nauka nie rozstrzygnie istnienia Boga. No Warto teraz przygwoździć trzy koncepty, których nie lubię a które ludzie usiłują na siłę ożywiać i mówić, że to jest coś, co wzmacnia hipotezę istnienia Boga, chrześcijaństwo. Pierwsza rzecz to jest zasada antropiczna. No Jestem tutaj troszkę w trudnej sytuacji, bo akurat ta zasada antropiczna została po raz pierwszy powiedziana w sali wykładowej mojego macierzystego instytutu w 1973 roku na kongresie kopernikańskim, Brandon Cutter. Powiedział wykład, którego poprosili, bo oni tam popijali piwo wieczorami, no i myśli krążyły wśród nich, wypuścili go, że powiedział ekstra wykład i od tego się zaczęła historia zasady antropicznej. Otóż powiedział tak, że nie tylko my jesteśmy skrojeni tak, żeby być przystosowanymi do świata, ale też świat sprawia wrażenie, jakby był przystosowany na nasze przyjście. To jest średnio mocna zasada antropiczna. Ta zasada antropiczna zaczęła ewoluować na najdziwniejszy sposób. Na przykład najmocniejsza, zasada partycypacyjna Archibalda willera że jak zamykam oczy, to może tak, ja stwa, swoim istnieniem stwarzam świat. Pomiar stwarza obiekt badany. A jest nic, tylko czysty Berkeley kompletny fałszy. I słabe zasady antropiczne, które ja jestem w stanie zaakceptować. To znaczy daj się spokój fizyku z badaniami modeli wszechświata, takich, w których nie powstaną atomy. Ona no, no, jest bardzo racjonalne. To jest słaba zasada antropiczna. Generalnie jestem przeciwnikiem silnej zasady antropicznej, akceptuję słabą zasadę antropiczną, ale jedno i drugie wydaje mi się jakąś protezą w szukaniu śladów Boga we wszechświecie. Bo chrześcijanin powie, no po toż Bóg stworzył taki dziadowski świat, że co chwilę musi poprawiać jego działanie. Jeżeli by się doszukiwać gdzieś śladów działania Boga, to musi być rzecz, którą zawsze możesz zakwestionować, a która jest raczej czymś estetycznym. No na przykład, dlaczego motyle są tak piękne? Dlaczego są kobiety tak piękne? No to tłumaczą mi zawsze, to tłumaczą mi psycholodzy i biolodzy. Dobrze, poddaję się. Ale dlaczego motyle mają takie piękne skrzydła? Dobra? Albo inna rzecz może, która do Was dotrze. Czy wiecie, że żyjemy w bardzo krótkim okienku historii świata, że zaćmienia słońca są tak piękne? Księżyc bardzo nieznacznie wolno oddala się od ziemi. I parę milionów lat temu był tak blisko, że nie widać by było korony przy zaćmieniu. Natomiast za kilka milionów lat będzie już tak daleko, że zaćmienie nie będzie go całkiem zaciemniać i nie będzie tak piękne. A to jest rzecz, którą można zakwestionować i odrzucić kwestię jak gustu i smaku. Prawda? No i drugi koncept, który chciałem wychłostać, bo to jest haniebna proteza, która próbuje nam wbudowywać Boga w świat, a prowadzi do tego, że po prostu przybywa ateistów. Za każdym razem, bo to się daje zakwestionować, to jest koncept inteligentnego projektu. Że Historia świata prowadzi do powstania człowieka. Prawda? Że jakby ewolucja była ukierunkowana, przypadek nie grał roli. Guzik prawda, tak nie było po prostu. Radzisz sobie z pojęciem Boga zupełnie bez takiej koncepcji. Jak sobie poradzić z konceptem Boga bez ukierunkowania ewolucji? Raz Wam pokażę wspólne rozwiązanie, które pozwala uratować wiarę w Boga. To jest problem czasu. Chciałem chwilę pogadać o czasie. Dobrze? O, z czasem jest, yy, czas jest trudny do opisu. W zasadzie pierwszy poważnie do tego podszedł Newton. Umieścił go jako parametr w swoich równaniach. Potem Albert Einstein dopuścił pewną geometryzację czasu. W szczególny sposób, bo spisał go na osi urojonej. W każdym razie pozwolił sobie na geometryzację. O, Filozofowie niestety wycofali się z pojęcia czasu. Dyskusja skończyła się na starciu Bergsona z Einsteinem, kiedy Bergson próbował obejść pomysły Einsteina i przedstawiać czas jako takie wszechogarniające trwanie. No Einstein spuścił mu baty intelektualne, bo zwyczajnie napisał, jak należy opisywać czas i to jest zupełnie co innego. Nie ma czegoś takiego jak czas absolutny. A... Chrześcijan może irytować, mogą irytować słowa Jezusa, które powiedział do dobrego Łotwra na krzyżu, prawda? Dziś jeszcze będziesz w domu ojca mego. No my wszyscy czekamy na sąd ostateczny. Urodziliśmy się wiele pokoleń po nim. Po Dyzmie, chyba to był dyzma, nie? Ona? Nie absolutyzujmy czasu. Popatrzmy. Otebuci mówi, że w czarnej dziurze czas biegnie do określonej chwili. Ci, którzy siedzą w czarnej dziurze, myślą, że ich czas się toczy do nieskończoności. W układzie poruszającym się czas biegnie inaczej niż w układzie spoczywającym. Bliźniaki starzeją się na różny sposób. Nie można absolutyzować czasu. Ergo, Bóg jest poza Gdyby Bóg podlegał czasowi, no to czas byłby Bogiem. Bo Jemu podlegałby Bóg. Jak sobie wyobrazić stworzenie świata przez pozaczasowego Boga? Uwaga, teraz wybrniemy ze wszystkich protest, które próbują dorabiać do chrześcijaństwa. Jak wyobrazić sobie stworzenie świata przez pozaczasowego Boga? Ano tak, w jego nieskończoności wyobraził sobie wszelkie możliwe ewolucje Wszechświata z dokładnością do każdej liczby kwantowej, każdego elektronu, każdej molekuły. Wybrał potencjalnie najmniej szkodliwy, z dopuszczeniem wolności dla swoich dzieci. I my żyjemy w tym świecie. W ten sposób świat jest jakby samorzeźbiącym się posągiem. No bo jak chcecie coś poetyckiego, to jesteście dłutami bożymi. Wy rzeźbicie ten świat własną wolą i własną wolnością. No i rodzi się podstawowy problem, a problem ten się zaczął w roku 848, kiedy mnich wędrowny z orbe przywędrował do Fuldy, a wtedy opatem w Fuldzie był Hraban Mał. I ów Gottschalks-Orbe powiedział tak niepokojące myśli, że zatrzęsło to całym światem europejskim. Bo to jest czas, kiedy następowało odrodzenie. Nie tak jak was uczono w XVI wieku, co przesuwają tą datę po to, żeby kiedyś, żeby Rosję wpasować, a oni mieli tam opóźniony ten rozwój. Prawdziwe odrodzenie, odtworzenie myśli antycznej to są lata po Karolu Wierkim, to jest rok 848. Za 116 lat pewien utalentowany książę krwi ze wschodu ochrzci swój naród i zacznie nasze dzieje. To, o czym mówię, dzieje się ponad 100 lat wcześniej. Gottszalub Zorbe powiedział tak. Przecież Bóg wie wszystko, więc ja nie mam wolnej woli. No bo jeśli ja coś zdecyduję, no to przecież to już jest dawno postanowione, on wie, że ja trafię do piekła. On wie, że ty trafisz do nieba. Co on sformułował? On sformułował doktrynę podwójnej predestynacji. To jest rok 848. Hmm? A no to po co w ogóle starać się, jeżeli ja jestem przeznaczony do piekła? Zwróćcie uwagę, że to jest problem też wielu zreformowanych kościołów, czyli protestantów zawrzało w świecie chrześcijańskim, bo to był czas, kiedy ludzie myśleli o tym, co mówią. Nie było specwów od pr słuchano poglądów. Więcej władcy byli mądrzy. A Hrabant zebrał najwybitniejsze umysły danego, dawnego świata na dysputę. Poprosili Karola Łysego, który był wtedy królem Franków, po III, po Karolu Wielkim, nie dlatego, że był władcą, tylko dlatego, że to był tak wyedukowany facet, że on zwyczajnie wnosił im wartościowe rzeczy. I wezwali z dalekiej Szkocji Jana Szkota Irjugena, który przybył do Fuldy i rozstrzygnął dysputę w taki sposób, jak dzisiaj Huberat jego śladem chce Wam powiedzieć. Jan Szkot Irjugena Iryugen, powiedział tak. Kategoria czasu, w sensie czyli arystotelesowskim, czyli to pojęcie, Boga nie dotyczy. A Ty, jako spezor informatyki, zrozumiesz to w taki sposób. Parametry obiektów w Twoim programie nie dotyczą programisty. Nie opisują programisty. Jeżeli generujesz w Twoim programie obiekty, których wartości parametrów wahają się od 0 do 1, to Tobie, programisto, tych wartości nie przypisujemy. To jest odpowiedź, którą dał w 848 roku Jan Szkot Irjugena. Notabene to jest, on ma takie imię troszkę jak masło maślane. To jest pleonazm, bo dawniej Szkotami wtedy nazywano mieszkańców Irla, Irlandii. A Irjugena, czyli urodzony w Irlandii, to jest tak jakby Polak lechistańczyk, on tak na niego mówił, prawda? Odpowiedź Jana Szkota Irjugena ściągnęła na niego na krótki czas chyba nawet ekskomunikę. Prudencjusz truła grzmiał, inny wybitny umysł, też był wtedy biskupem. Nie wolno przecież, tak grzmiał Prudencjusz, w sposób intelektualny rozwiązywać problemów wiary. Trzeba sięgnąć do pisma, znaleźć stosowny cytat albo do pism ojców Kościoła pierwszych. Przypomina wam to coś? Lekcje z polskiego na temat dyskusji między scholastycyzmem a odrodzeniem. Prawda? Nie, ta rzecz działa się w wieku dziewiątym. już nie miał racji oczywiście. Tyle, że te chwasty myślenia zostały usunięte 700 lat wcześniej niż uczy was pani w szkole. Znaczy tych, których uczyła. A... Czy zauważyliście, że ja w międzyczasie rozwiązałem problem czasu i tego, co Jezus powiedział dobremu łotrowi na krzyżu? Jeżeli kategoria Boga nie dotyczy, to znaczy, że ty przechodząc do rzeczywistości zaświata, rzeczywistości pozaczasowej, trafisz na ten sąd zaraz po śmierci. On był zaraz po śmierci dla kosmy, dla dyzmy, dla wszystkich. Po prostu tam jest inna miarka czasu. On już jest w domu Ojca, on już jest po sądzie. Ale nasz tyka dalej. Tak jakby w czarnej dziurze, czy gdzie indziej. Co to znaczy? To nie jest dowód na nic. To jest próba wyjaśnienia, że sprzeczności nie ma. Zupełnie zwyczajnie. Czas nie jest parametrem dotyczącym Boga. A, słuchajcie, czy, nie, czy zauważyliście, co zrobiłem? Pokazałem, że dalej chrześcijaństwo... Jestem przekonany, że islam, jeżeli by poprosić mojego kolegę muzułmanina, czy judaizm, jeżeli by poprosić jakiegoś rabina, mojego kolegę, poradzi sobie z tą trudnością równie łatwo. Nie ma sprzeczności między żadną z trzech wielkich religii a nauką. dobra, no to w takim razie rodzi się pytanie, no to jak mamy badać za światy, skoro metoda naukowa została wykluczona wypowiedzią Huberata? Co można na ten temat powiedzieć? No, trzeba słuchać, co mówią religie. I masz wtedy bardzo ubogie instrumentarium. Możesz stosować to, co robi filozof. To znaczy po prostu szukać wewnętrznych sprzeczności. To jest bardzo dobra metoda ale jest diabelnie powolna. Zwróćcie uwagę, że no, no, najważniejsze problemy filozofii, czyli właściwie te trzy pytania, prawda? Znaczy, no, eschatologia, co jest po tamtej stronie? Jaka jest, co to znaczy, że coś istnieje? prawda? I czy można coś poznać? Ontologia, epistemologia, eschatologia zostały sformułowane 2,5 tysiąca lat temu i rozwiązań nie widać, prawda? No, filozofowie są w trudnej sytuacji i piszą swoje dzieła, zawiesi z tym językiem, bo granty trzeba jakoś rozliczać, a rozwiązań nie widać, a co można robić w takim razie? Próbować własnym rozumem dotrzeć do istnienia Boga. I to jest owocne, to jest ciekawe, ale uważaj, to jest poważny problem, dlatego że możesz wpaść w pułapkę rozumowego zdefiniowania Boga tak jak ploty. Dojdziesz do dziwacznych sformułowań, prawda? A to jest też problem moich kolegów chrześcijan, którzy jakby to powiedzieć, nie tylko protestantów, ale powiedzmy z protestantyzowanych katolików. E, co to znaczy? Osób, które nadmierną wagę przykładają do myśli teologicznej. A protestanci, nasi bracia, wysunęli myśl taką, przy wszystkich upadkach, jak powstawały kościoły zreformowane więcej, większy wkład intelektu. Staraj się zrozumieć bardziej, więcej poznać. Poznanie to świetnie ich trafienie. Natomiast lepsze zrozumienie własnym intelektem prowadzi do poważnych trudności, bo w pewnym momencie idziesz za myślami danego teologa, wcale nie ma gwarancji, że gość się nie myli, że rzecz się nie da zweryfikować i nie znajdziemy błędów w jego rozumowaniu. To jest problem Kościołów zreformowanych. No dobra, no to gdzie dalej szukać? No, można badać objawienia i prawda jest taka, że jest tych objawień stosunkowo niewiele, ale problem jest bardzo prosty. Objawienie skończyło się tylko w chrześcijaństwie, na Jezusie, na Synu Bożym. Objawienie w islamie jest dalej otwarte. Po Muhammadzie może przyjść następny prorok. Objawienie w judaizmie dalej jest otwarte. Więcej oni mają bardzo duże problemy z poradzeniem sobie, kim jest Mesjasz, jak rozumieć Mesjasza odkupiciela. Oni mają objawienia otwarte. Główny problem z punktu widzenia chrześcijan, którzy dostali już zamknięte objawienie, to jest takie, no ile prawdy myśmy dostali. Pamiętacie, że to nie jest wszystko. Dostaliśmy tylko niezbędnik, niezbędnik do tego, żeby trafić w dobre miejsce po tamtej stronie przecież. Jak jest naprawdę... Mogą cię uczyć dwie inne rzeczy. Objawienia prywatne, które można podważać, bo zawsze są takie, że muszą być podważane. Albo coś, co jest jedyne dla chrześcijaństwa, niezwykle trudne i niezwykle subtelne. Bezpośrednie oddziaływanie Boga ze światem stworzonym. Rzecz, którą zawsze można zafetować, czyli obcowanie Ducha Świętego. My to mamy w dogmacie wpisane. Nie rozumiemy tego do końca. To jest taki cichy głos, który czasami do ciebie przemawia, który ty możesz uznać, że go nie ma. Każdy może zakwestionować, że to jest. Czasami to prowadzi, niektórzy uważają, że kieruje losami świata, ale zawsze możesz zakwestionować. Zróbcie jak są niepewne metody poznawania tamtej strony. No dobra, ale ponieważ gadaliśmy długo o konkurencji, to weźmy się za ateizm w takim razie. Mam nadzieję, że przekonałem Was, że ateizm jest taką samą religią jak religie, które zakładają pełne zaświadczenie. Bo jedno i drugie jest niesprzeczne z nauką. Ile mieliśmy ateizmów w historii? No pierwszy, wspaniały, dobrze przemyślany, ateizm Siddharty Gautamy. Ów książe nepalski, żyjący gdzieś 600 lat przed Chrystusem, obserwował cierpienie świata i stwierdził, że w zasadzie jedyną ucieczką od tego odwyrwania się tego kołowrotu cierpienia, kołowrotu bytu jest rozpłynięcie się w niebycie, zniknięcie. Zwróćcie uwagę, że buddyzm, on jest przykrawany na... Pamiętajcie, że buddyzm w Europie jest czym innym niż był oryginalnie. Jest przykrawany dla Europejczyków, którzy są zanurzeni w tradycję chrześcijańską nadziei. Buddyzm jest religią rozpaczy i beznadziei. Ktoś bardzo wrażliwy, bardzo wnikliwy, który nie mówił o sobie, że jest prorokiem, nie mówił o sobie, że jest Synem Bożym, niezwykle wyczulony na cierpienie, głęboki myśliciel, jego niektóre sformułowania są świetne, uznał, że jedyny sposób to jest wydanie schować się w jakimś wydrążonym kamieniu. Niektórzy przecież włazili w czasach jeszcze starożytnych, z czasów Aleksandra Macedońskiego cały czas spędzał w wydrążonym kamieniu na rozmiar ciała. Uciec, schować się. Ja nazwałbym ten ateizm pierwszym w historii, ateizmem z pełnymi zaświatami, bo jeżeli masz kołryt bytów, byt, polecam tyb, tybetańską Księgę Umarłych, która opisuje co się dzieje w tym czasie pomiędzy kolejnymi wcieleniami a są zaświaty, z pełnymi zaświatami, to jest ateizm rozpaczy z pełnymi zaświatami. Nazwałbym go ateizmem rozpaczy. I drugi ateizm, to jest ateizm, który nazwałbym dekadencki. Seneki. Seneka kiedyś napisał, że cywilizacja się kończy, jeżeli mężczyźni przestają wierzyć w bogów, a kobiety noszą przeźroczyste szatki. Co to jest? To jest ateizm odrzucenia, rozczarowania pojęciami, w których żyjemy. To jest ateizm dekadencki. Myślę, że on może wrócić, ale on nie jest taki inspirujący. No i trzecia, trzeci rodzaj ateizmu, który się wydaje najbardziej atrakcyjny i najbardziej nośny teraz, nazwałbym go ateizmem radości. To jest ateizm encyklopedystów francuskich, to jest wiek wieku XVIII. Kiedy zaczęły się rozwijać nauki przyrodnicze, no i oni doszli do wniosku, że tak, no, Boga można eliminować ze świata. Nie potrzeba aniołów do tego, żeby popychać planety, bo są prawa... Newtona, dobrze to opisują. Redukcja bogów nastąpiła i zrobili to Żydzi, z nieskończonej liczby bogów zostawili jednego pra prawdziwego, no a przecież droga od jednego do zera jest skutka. No może w ogóle nie ma Boga? Może w ogóle nie trzeba się wspierać pojęciem Boga, bytu nieskończonego, pojęciem zaświatu? To bardzo ciekawa koncepcja. Ja nazwałbym ten ateizm ateizmem radości, bo to był ateizm, który mówił, że możemy zastąpić Boga poznając, rozwijając nauki przyrodnicze, stworzyć raj na ziemi. Problem był taki, że coś trzeba było ubóstwić. Bo jednak człowiek ma potężną potrzebę czegoś z, sakru, czegoś z zewnątrz, czegoś innego. Cóż oni ubóstwili? Rozum ludzki. Uznali, że rozum może zostać ubóstwiony. Zwróćcie uwagę, do czego to doprowadziło. Taki ładny wywód no doprowadziło do opłakanych skutków. Bo tak, Jezus kiedyś powiedział, oddajcie cesarzowi co cesarskie, a co boskie Bogu". Co to znaczy? To znaczy, że jedna twoja cząstka zawsze jest wolna. Żydzi bardzo ładnie nazywają Masada, ta część twojej duszy, którą oni nie zagłabią. Historia się potoczyła tak. No jeśli Boga nie ma, to cesarz powiedział, zaraz, no to komu wy chcecie cząstkę oddawać? Proszę mnie oddać wszystko. Ja żądam wszystkiego. Powiedział dalej, bo no zaraz chcecie czcić rozum, no to czyj rozum? Twój, twój, twój? Nie, mój, umiłowanego przywódcy. Przecież ja rządzę, mój rozum decyduje. Słuchajcie, to doprowadziło do katastrofy. Zwróćcie uwagę, że ateizm radości zastosowany do budowania społeczeństwa doprowadził do dwóch najbardziej ludożerczych, krwiożerczych systemów do dwóch socjalizmów. Internacjonalistycznego, czyli komunizmu i narodowego socjalizmu, czyli nazizmu. E, w czym rzecz? Oni zaczęli posługiwać się metodami naukowymi, jeszcze mam dwie minuty, do tego, żeby manipulować społeczeństwo. No dobra, no to stwórzmy idealnego człowieka. Ponieważ kółak jest kimś gorszym, a jakiś taki przeintelektualizowany facet jest też nie odpowiada nam, to ich trzeba zlikwidować. Likwidacja grup społecznych, uwaga, z definicji następowała w Rosji Radzieckiej konsekwentnie za wadze Stalina. Właściwie tam jedyna eksterminacja może być uzasadniona, to jest eksterminacja rewolucjonistów. Kimżeż był rewolucjonista? To był fanatyczny zbrodniarz, który będzie zabijał, chociaż ty mu krzywdy nie zrobiłaś. Na przykład Dolores i Baluri, muza Hiszpanii, która wzięła jakiemuś księdzu osobiście, gościa nie znała, przegryzła gardło. No tych fanatyków wyeksterminował Stalin jeszcze w latach 30. Wiedział, że są groźni dla jego państwa. Ale cała reszta, eksterminacja inżynierów, eksterminacja, och, Polaków no to jesteśmy, mamy tu przewagę, eksterminacja rolników na Ukrainie, grup. Drugi socjalizm narodowy stwierdził, ach nie, zróbmy to inaczej, on świetnie współpracował. Niektóre narody są gorsze. Żydzi są śmieciem przecież. Słowianie są jakimiś podludźmi, ale muszą robić. Żydów jest mniej więcej ich od razu eksterminują, oni tak dziwnie inteligentni jakoś tak tą fizykę zrobili, taką groźną. Może być, że sporo tam jest racji. Cyganów eksterminują. Zobaczcie, co się stało. Historia cofnęła się nagle o setki lat. Systemy, które dawno zrezygnowały z ludobójstwa, z wykorzystywania zabijania ludzi, nagle... A już zrezygnowano z tego, nagle przywrócono społeczeństwa, które to robiły. Tak jakbyśmy się setki lat wstecz cofnęli. Stosowanie ateizmu jest świetne na twój prywatny użytek. Ja tu odwracam stwierdzenia masońskie w tym momencie. Świetne jest na twój użytek stosowanie ateizmu. Ty jako przyrodnik, ja na przykład jako przyrodnik, zawsze postępuję jako ateista. To znaczy nie szukam ślada, śladu Boga w analizie danych doświadczalnych, nad którymi pracuję ale wykorzystanie ateizmu do budowy społeczeństwa prowadzi do tragicznych skutków. Nie wiem, na czym to polega, nie wiem, czy zawsze, ale do tej pory nie ma innych przykładów. A teraz przejdźmy do przyszłości, jak to widzę. O, chciałem się zająć ateizmem radości, dlatego że on jest najciekawsze. Do tej pory jest najbardziej eksp ekspandującą religią nowoczesnej Europy. Oprócz islamu, to jest naprawdę nośna religia. Obecnie chyba przeżywamy okres wojen religijnych. Okres walki z krzyżami. Wydaje mi się, że to jest właśnie okres wojny religijnej, ateizmu, radości. Pamiętacie, że miejsce na ścianie po zdjętym krzyżu to jest taki sam znak religijny, jak wiszący krzyż na tej ścianie. Czego się można spodziewać w przyszłości? O religii? Czy religie zanikną? Czy ateizm zaniknie? No można tu przytoczyć zdanie Woltera, kiedy on tak ział tolerancją do chrześcijaństwa i powiedział tak, a wziął tolerancją do chrześcijaństwa. Nie da się podważyć intelektualnie chrześcijaństwa, więc sprawmy, żeby zapomnieli. No i tu jest dużo racji w tym stwierdzeniu. Może być tak, że niecelowa działalność, indoktrynacja, ale zafascynowanie choćby ekranem telewizyjnym, atrakcją bodźców docierających, spowodują, że ludzie zapomną o religii. Przestanie ich to ruszać. Ateizm jest tutaj jakby lepiej zabezpieczony, dlatego że to jest narzędzie pracy każdego przyrodnika. Ty pracując, rozwiązując swoje problemy naukowe, zakładasz nieistnienie Boga. No i druga rzecz, która jest miażdżąca dla ateizmu, gdyby się pojawiła, to jest rozwiązanie. No, bardzo trudno jest dowieść nieistnienia czegoś, nie będzie rozwiązania dla ateisty. Natomiast drugim rozwiązaniem by było, gdyby rację mieli ci, co wierzą w Boga, nagle nieboschłon zostałby zwinięty jak dekoracja teatralna i okazało się, że jesteśmy na sądzie ostatecznym, świat się skończył. To są perspektywy na przyszłość. Podsumowując, wydaje mi się, że ateizm będzie istniał, ma większe szanse przetrwania niż religie zakładające istnienie Boga, z tym, że straci swój urok nowości. Gdyby to były lata 1930, konwent odbywałby się wtedy, ludzie na naszym poziomie umysłowym którzy przyjeżdżają na konwenty, w zasadzie wszyscy by byli ateistami, byliby zachwyceni naukami przyrodniczymi, którzy rozwiążą wszystko. W tym momencie przeżywamy okres kończeń, już jednoznacznie. Kontestację. Wydaje się po prostu, że uświadamiamy sobie, że ateizm jest jedną z religii, dołączy prawdopodobnie w przyszłości do grupy innych. Bardzo Wam dziękuję, że przyszliście, przepraszam, że przeciągnąłem 3 minuty i 20 sekund.